Cicho, cicho, nie ruszać, nie ruszać Dzień dobry Państwu Witam po dłuższej przerwie To drugi odcinek Słuchawki muszę zdjąć, bo i tak nic nie słyszę Wspaniałego niedynego w swoim rodzaju Niesamowitego podcasterskiego pomiotu, czyli kompotu. Dlaczego nagrywam dzisiaj? Powiem Wam szczerze dwa powody. Jeden to taki, że po raz pierwszy od dłuższego czasu zajrzałem na stronę yy, podcast i okazuje się ku mojej uciesze. Że, e, że ktoś tam jeszcze zagląda i ktoś nawet komentuje więc dziękuję za komentarze e, i to tak troszeczkę mnie zmotywowało ale tam tak naprawdę motyw jest jeden e, dosz, dotarł dzisiaj do mnie wspaniały, świecący buczący jedyny w swoim rodzaju ciężki nowy, pachnący mikrofon do nagrywania wokalu podcastów. Do nagrywania. No i co? Moim zdaniem jest różnica. Sprawne ucho wyłapie. Ja dzisiaj mam trochę zasmarkany głos, bo jestem chory. Ale... Ale jest różnica. Nie trzeba... Znaczy szum, szumieć szumi, bo bo, szum, bo, ja mam ten wiatrak w komputerze taki bardzo, bardzo, bardzo, bardzo głośny. Będę musiał sobie sprawdzić jakiś cichszy. Kiedyś tam Zalmana, czy tam... Nie wiem, nie znam się, ale wiem, że są takie z takimi blaszkami. Takimi blaszkami, no. Żeby cicho było wszystko. Nie, nie jestem pijany, jestem trzeźwy ja tylko po prostu długą przerwę miałem w nagrywaniu i tak naprawdę to jest tak zwana generalna próba tego mikrofonu zanim nagramy prawdziwy podcast flagowy nasz produkt, flagowy okręt czyli Retro Radio też się zbieramy do tego tu będę sobie po prostu tak tutaj na, na kompocie ktoś strzelił gdzieś na kompocie będę sobie nagrywał właśnie tego typu rzeczy jak jest luźniejsze no Zresztą mówiłem to w, w pierwszym odcinku nie ma sensu. Ale mam dzisiaj taki malutki temat, dlatego że to się troszeczkę wiąże z tym, e, co, co mi dzisiaj właśnie przy, przysłano czyli z mikrofonem znaczy niekoniecznie z mikrofonem tylko z paczką z paczką. Dzisiaj dotarła do mnie paczka, a, a ja tak zauważyłem u siebie nie, tak zwane niepokojące objawy, e, że zacząłem się przyglądać takim zjawisku, jakim jest unboxing. Uh, czyli otwieranie paczek na wizji, na YouTube. Głównie na YouTube. Eee, to jest dopiero porażka, powiem wam szczerze. Ale najgorsze jest to, w tym wszystkim, że ja to oglądam. Mm -hmm. eee, tak, w ogóle jak bo jak na to wpadłem, bo, bo, bo szukałem oczywiście jakichkolwiek informacji o, o, o tym mikrofonie, który zakupiłem. Trafiłem oczywiście na YouTube, tam były szereg testów, tam próbki. No i mniej więcej były, między innymi, przepraszam, były też unboxingi, czyli otwieranie paczki, tak jak już mówiłem. Można było sobie obejrzeć, jak wygląda paczka po przysłaniu z amazona.com co jest w środku, jak jest zapakowane to wszystko, co otrzymujemy i tak dalej, i tak dalej. Po co to? Nie wiem. Um, tak się zastanawiam, że smutne to jest tak naprawdę, że ludzie coś takiego nagrywają, a jeszcze smutniejsze jest to, że ludzie coś takiego oglądają. Tych filmików o unboxingu jest po prostu no setki. Od, nie wiem, kołowrotka na ryby, po zestaw... Jakiś tam wieży, hifi i tam jakichś tam... No, no wszystko, wszystko. Każdy produkt, który można sobie wyobrazić. Mikrofony między innymi też. No i tak od mikrofonu po nitce do kłębka po... No, tak się wciągnąłem w ten unboxing. I ja muszę w ogóle Wam przyznać że dla mnie otwieranie paczek jest bardzo przyjemne. To jest w ogóle najlepszy moment z całego zakupu towaru. Otwieranie paczki... Jeżeli zamówił się przez internet, no, otwieranie kartonu, jeżeli, jeżeli kupuje się to w sklepie, normalnie. Yy, punkt kulminacyjny, dla mnie przynajmniej, następuje w momencie otwarcia, otwierania, rozpakowywania, rozklejania, rozszczelniania, rozfoliowywania i tak dalej, i tak no, dalej. Tak wiem, tak wiem, to jest efekt życia, to, że się tym podniecam, to jest by skutkiem tego, że prowadzimy my wszyscy. Ja też. Konsumpcyjny tryb życia. Otóż tak właśnie jest. Niestety. A propos jeszcze właśnie un unboxingu, jako jeżeli chodzi o, o, o, o samo zjawisko, to kiedyś, kiedyś pamiętam, był taki fajny podcast, polski podcast. No, nie wiem, po co założyłem słuchawki. Y Rozmowy z syna z ojcem, bodajże. Tylko cztery odcinki niestety wyszły. Bardzo fajne, takie na luzie. No, mi, się, mi się to podobało. Polecam. Rozmowy z syna z ojcem podcast. Jeżeli ktoś pisze w Google, to, to na pewno znajdzie. I gdzieś tam między drugim czy trzecim jakimś tam odcinkiem yy, yy, yy, pojawił się wideokast właśnie z rozpakowywania yy, kunsztownie zapakowanego w piękny papier szeleszczący. A może nie będę zdradzał, ja po prostu może puszczę fragment. Mam nadzieję, że... Bo chyba autorem jest Maciej, o ile dobrze pamiętam, Maciej Szamowski. Maciej Szamowski jeszcze jest współprowadzącym podcast Kronika Gier. Znaczy teraz już nie był. Teraz Juliusz Konczarski, czyli, czyli twórca podcastu Kronika Gier, prowadzi sam. Ale Maciej Szamowski nagrywał jeszcze z Juliuszem Konczarskim Kronikę Gier kilka odcinków temu. Całkiem fajnie im to szło. Ale wracając do tematu. Hmm, właśnie. Kawałek z tego wideokastu. Polecam. Link dam w notatkach. Tym, tymczasem posłuchajcie wersji audio unboxing. Polski unboxing. Witamy wszystkich w pierwszym odcinku polskiego unboxingu. Dzisiaj będziemy unboxingować, prawda? Specjalny przedmiot, przedmiot pożądania, po którym, za którym już tak długo tęskniliśmy, że musieliśmy pójść do sklepu, nabyć, no ale nie chcieliśmy tak samolubnie, że tak powiem, rozpakować. I cieszyć się, im. tylko podzielimy się tą radością z Wami, z całym światem. Tak, z wszystkimi, którzy chcą uczestniczyć w naszej radości. Proszę bardzo, to jest piękny pakunek, niesiemił go do ze sklepu, fachowo zapakowany. Biały, szareściący papierek, proszę bardzo. I teraz uwaga, nerwowa chwila, zrywam pieczęcie. Tak. Tak, ciekawe, co to za elektronika w środku? A, Ta tak, sproty! Winter Sprott. Proszę bardzo. Popularne. Jakie piękne pudełko. Piękne. Jest piękne pudełko i są szproty firmy łosoś, więc... <grym> tak, to, więc to jest, to jest niby takie sprzeczne, żeśmy rozmawiali o informacji, prawda? I to są takie sprzeczne trochę informacji, bo pierwszy, na pierwszy rzut oka łosoś pod spodem, że szproty. No nie wiadomo, zobaczymy co jest w środku, tak do końca... I to popular, po, po, popular smoked, czyli to przyjarane szproty. Przyjarane. Popularnie zjarane szproty. Prawda, że przejmujące? Moim zdaniem, moim zdaniem coś w tym jest, coś w tym jest. Dobra, to chyba tyle o unboxingu, tyle o, o otwieraniu paczek i, i, i podniecaniu się tym wszystkim. Nie wiem. Mnie to jakoś w sumie przeraża, za chwilę nie przeraża. No bo e, tracić czas na oglądanie takich rzeczy, no to troszeczkę smutne, prawda? Można byłoby w tym czasie na przykład przeczytać książkę, a chociażby obejrzeć jakiś fajny film. Na przykład. Fajny film, zaznaczamy. E, to tyle, jeśli chodzi o, o temat główny. E, podcast podejrzewam, że będę powoli kończył. Jeżeli chodzi o Retro Radio, to oczywiście Retro Radio istnieje, żyje i żyć mam nadzieję będzie. E, na razie ani ja, ani Brat Arkadiusz, nie, nie, my nie zamierzamy rezygnować z tego, z tego podcastu, wręcz przeciwnie, ten mikrofon został tak naprawdę zakupiony do RetroRadia, teraz ja sobie go po prostu testuję, mam tą przyjemność i, i co? Podcast, następny odcinek RetroRadia prawdopodobnie pojawi się w sieci wtedy, kiedy Arkowi założą internet ale tylko dlatego, żeby po prostu pewne informacje poczytać, pozbierać, żeby się przygotować jakoś do odcinka, bo troszeczkę się formuła u nas zmieni. Będziemy nagrywać od teraz w jednym pomieszczeniu, nie przez Skype'a, tylko przez do tego jednego wspaniałego, lśniącego mikrofonu. Nie wiem, jak to będzie jeszcze w praniu się sprawdzać na dwie osoby. Czy to ładnie będzie zbierać? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie Arek teraz mieszka o 4 dokładnie minuty stąd dość średnim krokiem, jak to powiedział, bo Arek to oczywiście to zmierzył. Także będzie dobrze, będzie dobrze. Co tam, na koniec? Na koniec chyba dam, nie wiem, może jakąś muzyczkę, jeszcze nie wiem, co to będzie. Nie mam zielonego pojęcia. Przepraszam wszystkich za to, że podcast jest tak krótki, ale ja już słuchałem krótszych, znacznie krótszych podcastów, które miały jakby taką czelność, zagarnąć dla siebie cały numerek. Więc bez żadnego, bez żadnych skrupułów jest to odcinek pełny, odcinek drugi, kompot kastu, czyli podcastu kompot. Z twoją drogą bardzo głupia nazwa, kojarzy mi się z narkomanami, nie wiem dlaczego tak wymyśliłem, ale już niech tak zostanie. Yy... Nie będę już się więcej dzisiaj męczył, być może nagram szybciej następny odcinek, bo... <śmiech> Mam trochę czasu teraz. Do usłyszenia w następnym odcinku, piszcie komentarze i to chyba wszystko.